i w szatni. Sprawa wyszła na jaw w tym miesiącu po meczu z Miedzią Legnica, kiedy jeden, kiedy jeden z zawodników zauważył, że szkoleniowiec ukradkiem używa telefonów. Reakcja władz kolejorza była natychmiastowa. Mężczyzna został w trybie dyscyplinarnym zwolniony, a o sytuacji powiadomiono policję we Wronkach. Funkcjonariusze zabezpieczyli już jego sprzęt elektroniczny. Z ustaleń dziennikarzy TVP Sport wynika, że proceder mógł, mógł już trwać od kilku miesięcy. Dotyczyć także innych grup szkoleniowych, a materiały mogły trafiać do osób trzecich. Mężczyzna przyznał się do nagrywania osobnego bez ich zgody i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę. Radio Afera 98,6 MHz Mamy godzinę 16, więc wchodzimy z... Studencki Patrol na 98 i 6. Za konsoletą Jakub Jamrus oraz Mikołaj Pluciński, a za mikrofonami Mikołaj Pogorzyński oraz Piotr Osmański. Na 16.10 zapraszamy Was na rozmowę o porostach z dr y, Anną Matwiejuk. Natomiast o 16.30 audycja Cyberfala, i o 17.10, co tam tej 10 porozmawiamy o wydarzeniu, które będzie miało miejsce 16 maja. Otóż 11. ogólnopolska studencka konferencja seksuologiczna. Porozmawiam o niej z przewodniczącą koła naukowego seksuologii i psychologii klinicznej UMP. Rosalia Albin będzie moją gościną. 20 minut później, 17.30 melduje się Jetcast. Jak co tydzień? My oczywiście jak co tydzień i codziennie w Studenckim Patrol od poniedziałku do piątku. Opowiemy trochę Studenckich Wiadomości, co się dzieje nowego tutaj w Poznaniu. No a niedługo już konkurs. Zostańcie z nami. sobotę, jutro 25 kwietnia o godzinie 19 w Blue Note zagra Grażyna Augustik wraz z kwintetem Chicago. A kiedy Grażyna Augustik pojawia się na scenie, od pierwszych dźwięków wiadomo, że wydarzy się coś niezwykłego. I występy to nie tylko koncert jazzowy, to także spotkanie kontrastów tradycji i współczesności Europy, Ameryki, ciszy. I ekspresji. Jej głos prowadzi publiczność w podróż, która zawsze zaczyna się znajomo, lecz kończy w miejscach, które wcześniej były obce. Jeśli wy chcecie odbyć taką podróż, to my mamy do rozdania na antenie jedną, podwójną wejściówkę. Także zabieracie jutro o 19 na randkę kogoś ze sobą, albo nie na randkę. A taka randka wcale nie jest droga, ponieważ kosztuje SMS-a za złoty 23 na numer 7148. Należy dopisać słowa afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na pytanie. Jak jest są Wasze ulubione, nieoczywiste zwierzęta. I dlaczego my o to pytamy z racji takich dwóch dni dzisiaj chroniących, można powiedzieć, zwierzęta, czyli to jest Międzynarodowy Dzień przeciwko wiwisekcji, czyli właśnie tym operacjom, no, które są odbywane na, na zwierzętach oraz z racji Dnia Światowy, Dzień Zwierząt laboratoryjnych właśnie. Czekamy na wasze odpowiedzi do 18:00. Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98 i 6. Autopromocja. Reklama.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 Radio 98,6 MHz To auto. Chciałbym w końcu znaleźć drogę, którą mógłbym jechać sam. Yeah. Uh -huh. To niezwykłe organizmy Powstałe z trwałego, symbiotycznego Połączenia grzybów z glonami Lub śnicami Są również nazywane organizmami pionier, pionierskimi Czyli takimi, które Jako pierwsze zasiedluj, zasiedlują Surowe tereny, gdzie nic innego Nie odważyło się osiedlić O tych cudownych stworzeniach Opowie nam dzisiaj dr Anna Matwiejuk Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego Imienia profesora Andrzeja Uniwersytetu Białostockiego Dzień dobry, pani doktor, pozdrawiamy z Poznania. Bardzo dzień dobry, wszystkich państwa bardzo pozdrawiam z Białego Stoku. Pani doktor, na czym polega symbiotyczność tego organizmu? Porosty są niezwykłymi organizmami. Myślę, że przez większość osób mało dostrzeganymi, ale myślę, że po dzisiejszej naszej rozmowie zaciekawię państwa tymi niezwykłymi organizmami które są bardzo ciekawe z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że mają dualistyczną naturę, którą już w XIX wieku odkrył Szymon Schwendener i to jest przykład klasycznego współżycia dwóch odrębnych organizmów, cudzożywnego grzyba mykobionta i autotroficznego klona, który może być reprezentowany albo przez zielenicę lub cyanobakterie, czyli inaczej sinice. Przez wiele lat zastanawiano się, jakie relacje łączą te dwa odrębne organizmy i mówiono o tym, pytano się, naukow, naukowcy się zastanawiali, czy to jest miłość, czy też nie, jest to nienawiść. Dzisiaj większość naukowców, lichenologów, którzy zajmują się porostami, mówią, że jest to związek symbiotyczny oparty na obopólnych korzyściach. Oczywiście dominującym komponentem w plechach porostów jest grzyb, który stwarza schronienie, dostarcza wody, soli mineralnych dla swojego autotroficznego komponentu, jakim jest glon, a glon, który ma zdolność do przeprowadzenia fotosyntezy, dostarcza grzybowi substancji odżywczych, jakimi są cukry. Ale chcę też Państwu powiedzieć, że w ostatnich latach liczne badania na całym świecie poświęcone tym niezwykłym organizmom, okazały nam, że porosty nie są prostym, zwykłym takim organizmem. Często się mówi, że porost to taki mikroekosystem, dlatego że dzisiaj też wiemy, że na powierzchni plech porostowych żyje bardzo wiele innych organizmów, na przykład jednokomórkowe grzyby podstawczakowe, żyje też bardzo wiele bakterii, żyją też nawet wirusy z grupy RNA, czy też grzyby na naporostowe, które mogą wykazywać aktywność pasożytniczą w stosunku do porostów. Więc pod względem jakby natury i budowy są to niezwykłe organizmy. A chwileczkę się cofnę może, ponieważ wspomniała pani o tym, że jest to taka dominująca, właśnie więź, znaczy, że grzyb jest dominujący w tym właśnie układzie, tak. czy on może więzi tego glona, czy on jest takim właśnie, czy to jest taka, jakby jak, taka współpraca, jak mrówki z mszycami współpracują? No właśnie, Szymon Szwenden, którego, którego Państwu przy, przytoczyłam, ten odkrywca natury dualistycznej, twierdził, że relacje między glonem a grzybem w plechach pola porostów, to jest helotyzm. Słowo helotyzm pochodzi od słowa greckiego helot, czyli niewolnik, tak nazywano ludzi, którzy byli wykorzystywani w starożytnej wsparcie. I Szymon Szwendener uważał, że grzyb zniewolił w swoich strukturach, w swoich plechach, które buduje. Tłumaczył to tym, że komórki glonu występują tylko nie w całej plesze porostów, ale występują tylko w jednej warstwie. Po części miał rację, ale dzisiaj się od tego odchodzi. Najczęściej mówi się, że właśnie relacje to jest relacje mutualistyczne, symbiotyczne, jednak z dominacją tego grzyba, który pobudza glon do fotosyntezy, pobudza jej różnymi czynnikami chemicznymi. Ale dzięki temu glony, bo też wiemy, że niektóre gatunki glonów, na przykład z rodzaju trybuksja, Dzielenice, które występują w plechach porostów, utraciły zdolność samodzielnego życia i występują tylko w plechach porostów. Porostów na świecie jest około 20 tysięcy. W Polsce rośnie około 1600 gatunków i ze względu na tą właśnie dualistyczną naturę porostów, porosty są też niezwykłe. To, co pan powiedział, że one torują drogę życia. Są uznawane za jedne z pierwszych organizmów, które rozpoczynają sukcesję, zarówno pierwotną, jak i wtórną, zarówno na, na przykład na obszarach polarnych, gdzie odsłaniany jest teren spod lodowca, czy też po wycięciu lasu, kiedy odsłonięta jest gleba, to one jako pierwsze wchodzą i właśnie stwarzają odpowiednie warunki do tego, żeby po, po jakimś czasie, na przykład są takie badania, że po, po, po 100 latach może na takim terenie wyrosnąć, wyrosnąć las. Tak, właśnie dzięki temu, że ten porost zasiedlił ten teren i stworzył swego rodzaju próchnicę na stworzenie właśnie gleby tak. dla takiego lasu? Tak, dlatego że on zasiedla jako pierwszy właśnie odsłoniętą glebę czy też jakieś skały. Żyje oczywiście w jakiś tam okres czasu, choć nie wiem, czy, czy państwo wiecie, ale porosty, szczególnie na skalne. Mogą dożywać matuzalemowego wieku, bo są znane przykłady wzorców, które żyją nawet ponad 2000 lat. I, i taka, natomiast średnio, porosty w naszych warunkach żyją kilkadziesiąt, czasami ponad 100 lat, i po ich, to te najdłużej żyjące. Natomiast po ich śmierci pojawiają się oczywiście martwe fragmenty, potem pojawiają się mchy, rośliny zielne, i my często też na naszych lasach obserwujemy, Taką sukcesję przepięknymi lasami są na przykład bory chrobotkowe, gdzie ubogie podłoże runoleśne uboga jabłowa pieskowa gleba porośnięta jest często w 100% właśnie chrobotkami, przepięknymi porostami, które mają taką srebrzystą kolor. Chrob nazywają się chrobotki po polsku, dlatego że jak chodzimy po nich, to po chro chroboczu. I po jakimś czasie, taka w wyniku sukcesji, Zmienia się wygląd i siedlisko takiego zespołu leśnego. Ich robotki po prostu giną. Następuje sukcesy i pojawiają się rośliny dzielne. A ile taki kilkutysięcznoletni porost, jak duży może być taki porost? Czy on jest jakiś pokaźnych rozmiarów, czy jest mało spektakularny? Panie że bardzo dziękuję za to, za to pytanie. Jest... Chcę Państwu też powiedzieć, że w latach 50. XX wieku austriacki botanik Roland Beschel podał taką możliwość badania porostów do metody lichenometrii. I właśnie te wspomniane przeze mnie porosty z rodzaju wzorca Rizokarbon, które wyglądają prześlicznie, bo one w powiększeniu wyglądają jak stara mapa, stąd nazwa na przykład wzorzec geograficzny, i dzięki temu, że to porost ma taką plechę skorupiastą i rośnie bardzo wolno i na podstawie wielkości jego plechy, taka dwutysięczna plecha może mieć kilkadziesiąt centymetrów, dwadzieścia, trzydzieści centymetrów. Dlaczego jest tak mała, a żyje tak długo? Dlatego, że dzięki tej metodzie lichenometrii możemy datować wiek na przykład skał słynnych budowli, przy założeniu, że na początku pojawienia się takiej skały, odsłonięcia na przykład, takie badania prowadzone są wysoko w górach czy na obszarach polarnych, że taka plecha się pojawiła i ona żyła przez taki okres czasu. Mierzy się plechę i bada się tempo jej przyrostu w ciągu roku. A my wiemy, że im zimniej i barniskie temperatury, ten przyrost takich plech jest minimalny i to jest, proszę sobie wyobrazić, w ciągu roku, kilka, to jest setne milimetra. I na tej podstawie datuje się wiek słynnych skał. Tutaj, dla przykładu, chciałabym Państwu powiedzieć: Myślę, że w Wyspę Wielkanocną każdy, o Wyspach Wielkanocnych każdy słyszał i tam znajdują się olbrzymie, piękne posągi Maomi, stufy wulkanicznej, do, które zdatowano właśnie metodą lichenometrii, przy użyciu właśnie porostu. I wiemy, że one mają ponad około 500 lat, a spodziewaliśmy się, że są dużo starsze. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za ja udzielenie dziękuję wywiadu. Dziękuję bardzo. Moim i Waszym gościem była dr Anna Matwiejuk, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego Profesora Andrzeja Merchy Uniwersytetu Białostockiego. Bardzo serdecznie. Dziękuję. dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. They choose until it loses They gain in my brain and drain all Afera 98,6 MHz Pierwsze, przypomnij, co ty studiujesz na Politechnice Poznańskiej? Data Science w Biznesie. Czy ty czujesz się odporny na rozwój sztucznej inteligencji i czy mogłaby cię zastąpić kiedyś w przyszłości? Nie, nie czuję się odporny. O, bardziej też za nią gdzieś tam będziesz odpowiadał. Tak to chyba też wygląda. Tak, raczej ja będę sprawiał, że ty się nie będziesz czuł bezpiecznie. O, jedy, to właśnie. I tak to wygląda. A teraz 16.30, czyli czas, żeby koło naukowe Put Request opowiedziało tym razem o pewnym tajemniczym asystencie AI.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 Alika. Dzisiaj porozmawiamy o pewnym asystencie AI, który w logo firmy ma taką pomarańczową ciapkę. Nie powiemy dokładnie co to, chyba że nam się wymsknie. Natomiast było pewne zamieszanie z tym. Czyli to już ten moment nadchodzi bunt maszyn. Wydaje mi się, że jeszcze nie, ponieważ z tego co wiem nie wypuścili tego takiego modelu mitycznego jednego. Ale jego... Osobliwe zdolności przewyższają nasze oczekiwania. Co o tym sądzisz? No, za, tak już mówiono o wielu modelach. Chyba przy każdym nowym rozwiązaniu słyszymy, że jest to state of the art, że nikt już wcześniej te, czegoś takiego nie widział, że jest to kompletna nowość i wszyscy stracimy od tego pracę. Więc czy aż tak bardzo bym się tym przejmował? No ja się na przykład nie przejmuję, bo wychodzę z założenia, że są takie niektóre umiejętności yy, bądź rzeczy, które w ogóle możemy robić jako ludzie, że ciężko jest to zastąpić z jednej strony, z drugiej strony, yy, wbrew pozorom sporo osób przez to, że się boi trochę sztucznej inteligencji, to woli nawet zatrudnić człowieka, żeby coś zrobił. Nie wiem, co o tym myślicie. Ja myślę, że nasza nowa pomarańczowa ciapka na pewno ma coś do zaoferowania. Słyszeliśmy, że podobno jest tak dobra, że nie są w stanie jej wypuścić dla, dla nas, tylko dostaną je firmy najpierw, ponieważ pod kątem cyberbezpieczeństwa nasz nowy model podobno znalazł bardzo dużo zero dayów. Co o tym sądzisz, NW? Czy tu myślę że największy szum informacyjny zrobił się do... w sprawie szeregu różnych podatności, które ten model rzekomo miał odkryć? Mówię rzekomo, bo tutaj szczegółowych informacji nie ujawniono. Jeden chyba z ciekawszych przypadków miał polegać na tym, że model wyrywał się z izolowanego środowiska, zdołał się z niego uwolnić, następnie za pomocą szeregu różnych podatności uzyskał dostęp do internetu i rzekomo miał wysłać maila do jednego z inżynierów, którzy go pilnowali z jakąś nieokreśloną treścią, informując go, właśnie się uwolniłem. Czy jest to prawda? Czy jest to półprawda? Przyznam szczerze, ciężko to ocenić. Zgadzam się, że ciężko, zwłaszcza, że no, nie od dziś wiadomo, że istnieje coś takiego jak dezinformacja albo przeinaczanie faktów, żeby marketingowo na przykład e, brzmiały lepiej. Z drugiej strony e, warto dalej pamiętać, że to nie jest tak, że e, to wspomniane AI ma nieograniczone zasoby i że może działać bez przerwy, nie zużywając przy tym żadnych zasobów. Zgadzam się w 100%. Uważam, że w tym momencie dochodzimy już pewnego marketingu skalą tej rzekomej popularnej walizki, pewnego prezesa, która rzekomo miała wielki czerwony guzik. Gdyby ten nasz czat się uwolnił, jak wiemy, to był wszystko stand i to było rok temu. Wszyscy znamy możliwości aktualnych modeli, i są znacznie większe niż tej, niż rok temu. Dużo marketingowych stuntów prowadzi właśnie do tego, że tłumaczą firmom, że rzekomo mamy taki wielki model, który już Kończy, kończy jakiekolwiek potrzebę komunikacji z człowiekiem, jednak jak wiemy, zwykle jest to balon, bombel. Czyli, czyli wracamy w konsekwencje do tego słynnego mema, że poświęcimy mi kilkadziesiąt godzin na trenowanie modelu, po czym błędnie rozpoznał mi kota jako psa. <głos> Coś w tym stylu. Również też warto zauważyć, że rzekomo najspanialszy model, który powstał od naszej pomarańczowej ciapki, posiadali już w marcu, a jak wiecie, niedawno wydarzyło się dosyć ciekawe zdarzenie i taki jeden produkt właśnie od pomarańczowej ciapki wycieknął. Także, jak wiemy, może model już był, ale chyba go nie używali tak, jak powinni. Więc na koniec jak zazwyczaj mówimy parę porad, czy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim, wiadomo, panika nie jest tutaj skazana i lepiej usiąść na spokojnie, zastanowić się po pierwsze czy prasa, którą wykonujemy teraz, naprawdę jest aż tak łatwo zastępowalna? Po drugie, czy możemy nauczyć się na przykład wspomagać tą sztuczną inteligencją, albo zdobyć nową umiejętność, która już nie będzie taka łatwa do zastąpienia? Dziękujemy. Bezpieczności. Do usłyszenia. Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w Eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Putri request. Piątek, 16.30. Autopromocja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 jutro, 25 kwietnia w sobotę o godzinie 19 w Lunoucie zagra Grażyna Augustik i my mamy do rozdania podwójną wejściówkę na jej koncert. Wystarczy wysłać SMS na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie, jakie są wasze ulubione nieoczywiste zwierzęta i dlaczego my pytamy z racji dwóch e, świąt chroniących właśnie zwierzęta. Czas macie z pisaniem odpowiedzi do godziny 18 Koszt to złotówka i 23 grosze, no ale Grażyna Augustik nie wystąpi sama. Myślę, że warto zdecydowanie wziąć udział w tym konkursie, ponieważ wystąpią z nią również wybitni muzycy z Chicago. Na fortepianie, gitarze, kontrabasie i perkusji istny jazzowy zespół, co wyjątkowe artyści nie tylko będą towarzyszyć Augustik, ale każdy pojedynczy instrument ma wchodzić w dialog z wokalem, który nie dominuje, a prowokuje, zaprasza i odpowiada. Improwizacja ma stać się ich wspólnym językiem. Jakie są Wasze plany na przyszły czwartek, ale mogę Wam powiedzieć, że od 12 do 15... 15. To nie jest przyszły, ale jeszcze następny, A, nawet następny, samolot. To już za dwa tygodnie można sobie rezerwować czas na szkolenie z zarządzania projektami. Szkolenie wprowadza w podstawy zarządzania projektami oraz prezentuje najważniejsze metodyki z tej właśnie dziedziny. Takie jak Waterfall, prince tu czy Agile i to właśnie szkolenie będzie 7 maja w godzinach od 12 do 15.15 15 dokładnie, także wszystko jest wyliczone co do minuty w samej, w samym programie oczywiście też elementy case study, planowanie, zarządzanie ryzykiem i interesariuszami oraz budowanie zespołu projektowego. A co jeszcze zyskają uczestnicy? Umiejętności praktyczne. Warto tutaj wspomnieć, że program obejmuje właśnie wprowadzenie, porównanie, porównanie właśnie metod zarządzania, elementy stadi oraz właśnie poświęcą uwagę właściwemu określenia znaczenia elementów w, projekcie w projektu w kontekście ryzyk. Zarządzajmy projektami w takim razie. Jakubie, w ramach pokuty trzy zdrowaśki i piosenka. Tak, a jak już się pomodlicie, to możecie wejść na podpoznań.pl i tam się zgłosić. Z kilku drobnych kłamstw i ze spalonych skoków dal Składam się z długich rozmów nad ranem z monologów Do Boga czy w ogóle jesteś tam Składam się z ataków, paniki, z dyskusji O niczym z chwil, w których milczysz i z nietrafionych rad. Tak ja odpuszczam sobie sam Weź odpuszcz nam nasze winy Czy w ogóle jesteś tam? Proszę odpuszcz nam nasze winy Tak jak ja odpuszczam sobie sam Weź odpuszcz nam nasze winy Czy w ogóle jesteś tam? Tobie spożegnam na trochę I z tęsknoty do dawnych lat Iż nudy Kiedy patrzę jak znika Świat, który znam Ze słów powstrzymanych Kagańcem Z przekleń ściszonych palcem Na ustach z mojej natury Kundla Spuszczam diabła ze smyczy Więc patrz Więc patrz Proszę odpuść nam nasze winy Weź odpuść Znam nasze winy Proszę odpuść nam nasze winy Tak jak ja spuszczam sobie sam Proszę odpuść nam nasze winy Weź odpuść nam nasze winy Proszę odpuść nam nasze winy Czy w ogóle jesteś tam? Nie odpuśćny Koro pokój kyszę ¿Aló? Halo, tutaj Ptasie Radio w Rzozowym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sprunęły się ptaszki do odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, no a tuż w sprawie mistrzostwa Wielkopolski w naśladowaniu ptasich głosów. Więc w takiej też formie, kawałkiem fragmentu wiersza Juliana Tuwima musiałem właśnie zacząć przedstawiać to nietypowe i pełne humoru wydarzenie. Będzie okazją do wspólnej zabawy oraz spotkania miłośników przyrody i ptasich treli. Natomiast data tego wydarzenia jest nadzwyczaj intrygująca, ponieważ jest to przyszła niedziela 3 maja, w święto Konstytucji 3 maja od godziny 14 do 18, więc zapraszamy Was do udawania na przykład patriotycznego Orła Bielika. Ratunkowe koło Gdzieś w oczekiwaniach Kwi Na twój najgorszy dzień Hej! Łapce Musimy uciec Ci dobra Gdzieś gdzie Nie znajdziesz Niespokojnych fal Czasami bywa też tak Że wszystko to Co masz to przedsmak Zmian Proszę poczekaj, poczekaj aż Dopóki dresz, od środka dna Przysyma gdy patrzysz w niebo Nie niewidzialnej ściany Napiszę list W poszukiwaniu siebie Gdzieś na niebie Podczas letnich dni Pośród pięknych tekst Patrol na 98 i 6. And after all this time, and after all the ambiences go And after all the hangers on, done hanging on, the dead light of the afterglow next oh it was just a glimpse of you looking through the window for a shallow sea could you see me now after all this time it's like nothing else we used to know and after all the hangers are done hanging on in the dead light of the afterglow Witaj Mateuszu. A dzień dobry, witam. Powiedz wszystkich. mi, czy lubisz może szparagi? No właśnie nie, właśnie wszyscy mnie o to pytają, a ja odpowiadam, że nie jestem miłośnikiem tego tak warzywa. Cały czas ci ludzie pytają, czy akurat no, no, teraz z racji sezonu. Na przykład no, wczoraj byłem na, tej, na tym otwarciu sezonu szparagowego, yy, co jest corocznie w Poznaniu, yy, no, i, no i ja byłem jako jedyny, który tych szparagów nie wielbi, więc trochę takie zaskoczenie. Bo wiesz, okay. bo szparagi ogólnie w polskiej kulturze są bardzo zasłużonym warzywem, takim warzywem premium w kulturze. Kulinarnym świecie. Wiem, że masz jakąś ciekawostkę, pewnie, tak? Tak, tak. Mam w panu Tadeuszu. One były eksponowane jako element wykwintnej uczty oraz były malowane przez Edwarda Maneta lub i Andy'ego Warhola. To może trzeba do tego szparaga się przekonać w końcu. Tak. Sparagi smaczne gorzej pachną później, jeśli wiecie, co mam na myśli. 3 minuty do godziny 17. Czas na serwis informacyjny tam o szparagach i nie tylko. Mateusz Markiewicz. Zapraszam sezon szparagowy. Czas zacząć. W Poznaniu rozpoczęła się konferencja szparagowa, która symbolicznie otworzyła sezon NATO na to wiosenna warzywo. Polska z rocznymi zbiorami na poziomie 12 tysięcy ton znajduje się w europejskiej czołówce producentów szparagów w Wielkopolsce. Króluje gmina Przemęt, która jest szparagową stolicą Polski. Odpowiada ona za ponad 18% produkcji tego warzywa w naszym województwie. Tytuł polskiej stolicy szparaga do czego się zobowiązuje mówi wójt gminy Janusz Frąckowiak. Głównym punktem kulminacyjnym jest Święto Szparaga i to jest w okresie czerwca. W tym roku jaka przypada to również z rocznicą powstania gminy Przemęt 50 lat. 27 i 28 czerwca, na które serdecznie zapraszam do gminy Przemęt, do Przemętu będzie Święto Szparagowe. Szparagi posiadają wiele wartości odżywczych, dodaje natomiast specjalista w dziedzinie uprawy tego warzywa profesor Mikołaj Knaflewski. To jest bardzo bogate źródło całej grupy witamin z grupy B. Jest tam też taki kwas foliowy, niezwykle ważny dla rozwoju systemu nerwowego płodu, są sole mineralne. Te związki, które na przykład powodują ten lekko gorzki smak saponiny, które mają działanie antyrakowe. To jest udowodnione w badaniach. Warto dodać, że na świecie w produkcji szparagów bezapelacyjnie królują Chiny. Innymi czołowymi światowymi producentami są Peru oraz Stany Zjednoczone. Informacje z Bułgarskiej. Już w niedzielę kibice Lecha obejrzą piłkarski klasyk. Kolejarz u siebie podejmie Legię Warszawa. Sytuacja kadrowa obecnego lidera ekstraklasy jest na ten moment optymalna. Na boisko Prawdopodobnie wróci chorwacki defensor Antonio Milić oraz golkiper Bartosz Mrozek. Na ten moment w niedzielnym spotkaniu zabraknie trzech zawodników. Paweł Rodrigueza, Mateusza Skrzypczaka i Gislego Tordarsona. Hiszpan pauzuje w nadchodzącej kolejce przez nadmiar żółtych kartek. Pozostali piłkarze trenują indywidualnie i zmagają się z drobnymi ura urazami. Pierwszy gwizdek na ENA Stadionie wybrzmi o godzinie 17.30. Zaglądamy do zoo. Radna Prawa i Sprawiedliwości Ewa Emility kontynuuje kontrolę w poznańskim ogrodzie zoologicznym i formułuje kolejne zarzuty wobec, wobec dyrekcji. Jej niepokój wzbudziła między innymi rzekomo zbyt wysoka temperatura w chłodniach na zwłoki zwierząt, co według radnej mogło stanowić zagrożenie epidemiologiczne. Kolejne wątpliwości dotyczą planów sprowadzenia z niemieckiego Duisburga 40-letnich słoni. Są to słonie w wieku lat 40, czyli w wieku już mocno dojrzałym. Przypominam sobie wypowiedzi pana kierownika ogrodu zoologicznego, który tłumaczył śmierć słonicy Kingi. No miała już no Miałem tam te 39 lat, a teraz się okazuje, że te egzemplarze 40-letni, które mają być przewiezione z Duisburga, to są młode osobniki, chyba nagle? Według Radnej to te same zwierzęta, których wcześniejszy transfer do Poznania wstrzymano z powodu choroby jednego z nich. Władze zostaną czy odpierają te zarzuty i uspokajają.